Dzień dobry wszystkim, tak więc jak już zostało wspomniane, dość dawno mnie tutaj nie było. Niby miałem dużo czasu na to, żeby się przygotować, a, a wiecie, powiem tak, chciałem jakiś wakacyjny temat dzisiaj zapodać. Próbowałem pisać coś o wierze, o łasce, ale nijak mi się to nie kleiło. Wracało do jednego tematu, który nie jest za bardzo wakacyjny, temat zwiedzenia. Dość poważny temat. Nie wiem, jak, jak wyjdzie. Ja z jednej strony tego słowa nie lubię, bo wiecie, w świecie chrześcijańskim słowo powiedzenie do kogoś jesteś zwiedziony, to jest taka subtelna forma obrażania komuś, wiecie, chrześcijaninowi nie, nie, nie wypada powiedzieć na przykład do drugiego chrześcijanina ty pajacu, no to powie ty jesteś zwiedziony, nie? Więc dlatego nie, nie szczególnie robię, lubię tą formę, ale oznacza to być wprowadzonym w błąd, być zwiedzionym, być oszukanym. Powiem wam taką historię z lat 90. kiedy byłem młody, dziś też jestem młody, ale inaczej. Ja byłem wówczas jeszcze w Kościele Jezusa Chrystusa i był tam pewien brat. Dzisiaj jest pastorem w Gdyni, więc niektórzy już wiedzą, o kogo chodzi. I była tam taka sytuacja, że pewnego razu przyjechali do nas jako do, do, do wspólnoty, do Kościoła. Jacyś ludzie twierdzący, że są kościołem. Wiecie, to była taka dosyć dziwna grupa. To, że twierdzili, że nie ma darów duchowych, że nie ma daru języków, to standard, ale również twierdzili to na przykład, że, że oni szukają kościołów i w zasadzie znają tylko pięć bożych kościołów, reszta innych kościołów idzie do piekła. Wprost, tak nam to przedstawiali. Wiecie, to jak się z nimi rozmawiało, to była taka ciężka atmosfera. To były młode osoby, ale wiecie, bardzo ciężko się z nimi rozmawiało. Czuć było taki między nimi puski, dryl, takie bezwzględne posłuszeństwo ich przełożonemu. Wiem, że jedna osoba na przykład uciekła z domu, żeby być w tej grupie, więc oni żyli w takiej troszeczkę komunie, wiecie. Jak się z nimi tak rozmawiało i, i oni mówili, że mieli na drugi dzień wyjechać, to prawdę mówiąc ja byłem zadowolony z tego. Naprawdę bardzo ciężko się z nimi gadało. Wiecie, a na drugi dzień, miała miejsce taka niespodzianka, że mi szczena opadła. Razem z tymi osobami wyjechał ten brat, który jest pastorem w Dyni dzisiaj. Zostawił tylko jakiś tam liścik mamie, no i, i tam gdzieś powiedział, że jedzie, bo ci ludzie go przekonują, wiecie, że, że mają coś, coś prawdziwego do przekazania. Wiecie, ja zachodziłem w głowę, jak można było uwierzyć takiej grupie. Dla mnie od razu to jechało, wiecie, sektą i wiecie, po paru dniach ten brat wrócił ten czas był dla mnie naprawdę takim solidnym autorytetem i wiecie, jak się go pytałem, dlaczego pojechałem, no w zasadzie, no nie wiem, no przekonujący byli. Wiecie, ja wtedy doszedłem do takiego wniosku, że jeśli ktoś jego był w stanie wyprowadzić w pole z wieś, to można to zrobić z każdym, łącznie ze mną. Myślę, to jest ważna informacja, ważna myśl, żeby być świadomym tego, że każdy w jakimś stopniu jest podatny na to, żeby być oszukanym, zwiedzionym, wyprowadzonym w pole. Wystarczy kwestia twoich słabych punktów, kwestia może siły przekonania, kwestia może umiejętności manipulacyjnych tej osoby, która, która przekazuje ci coś. Także kwestia doboru odpowiednich środków, technik, sztuczek, dezinformacji, wykorzystania twoich lęków, uprzedzeń. Wiecie, I umysł człowieka jest na tyle niedoskonały, na, te, na tyle słaby, że można go oszukać. I tyczy się to każdego. Osoba, która jest oszukana, zwiedziona w jakimś temacie, to jest charakterystyczna, że ona jest przekonana o tym, że to ona jest, ta, ta nieoszukana reszta wkoło jest oszukana. Dlaczego o tym mówię? My żyjemy dzisiaj w czasach, gdzie dostęp do informacji jest praktycznie nieograniczony. Wiecie, jest tyle informacji dzisiaj dostępnych, że to co my słyszymy w trzy dni, co możemy, o czym możemy się dowiedzieć przez trzy dni, to nasi dziadkowie takie informacji zbierali przez trzy lata. I wiecie, z jednej strony to jest niesamowita ilość materiałów, nie raz, nie dwa ktoś do, podeśle do mnie jakiś lingo, to jest świetne kazanie, to jest świetne słowo. To jest świetny jakiś artykuł. Wiecie, ja nie mam czasu na to. Gdybym chciał słuchać i czytać to, co ktoś mi podeśle, to to po prostu by mi doby nie starczyło na to. Świadczy o tym, to, jak wiele jest, mamy dostępu do różnego źródła, różnego rodzaju informacji, prawda? I z jednej strony to jest błogosławieństwo, a z drugiej strony, wiecie, to jest taka sytuacja, że kiedy mamy dużą ilość natłok informacji, to trudniej jest nam oddzielić ziarna od plew, trudniej nam jest oddzielić prawdę od fałszu, i łatwiej być ulec przez to jakiemuś zwiedzeniu, tak? Być wyprowadzony w pole. Zresztą my z próbami takiego manipulacji, wykorzystania słabości naszego umysłu, to mamy na co dzień do czynienia. Idziecie do sklepu, prawda? Jak myślicie, dlaczego pewne towary są umieszczone na wysokości twoich oczu, a pewne półkę niżej? Które towary najprawdopodobniej zapakujesz do koszyka? Jak myślisz, dlaczego na początku wielu marketów, sklepów jest stoisko z warzywami? Czy to nie jest właśnie tak, że marketerzy kalkulują w ten sposób, że jeśli ty zapakujesz jakieś warzywo, będziesz zadowolony z tego, że zadbałeś o swoje zdrowe życie i łatwiej ci będzie idąc dalej wrzucić do koszyka jakiegoś słodycza albo coś tłustego. Wiecie, ja lubię taki bodajże na Discovery leci czasami taki ciekawy program o tym jak twój mózg, jak twoje zmysły, zmysły wzroku, słuchu potrafią płatać figle. Na przykład zadania typu policz ile bananów pojawi się na ekranie i puszczają jakiś tam filmik i ty jesteś skupiony, liczysz banany, a potem wszystkim oni ci zadają pytanie, czy widziałeś faceta przebranego za małpę? I okazuje się, że 90% nie widziało tego, tego faceta przebranego za małpę, bo było skupione na, na liczeniu tych bananów. I wiecie, warto obejrzeć tego rodzaju filmiki, programy, żeby przekonać się, jak słaby potrafi być nasz umysł. Paradoksalnie świadomość tego, że twój umysł jest słaby i że jest podatny na to, aby w jakimś stopniu być zwiedzionym, być oszukanym, pomaga ci zabezpieczyć się przed tym, żeby nie być oszukanym. Wiecie, osoby, które są przekonane, że ich nikt nic nie oszuka, często padają ofiarą oszustwa. Podobnie Wiadomości, publicystyka, polityka to jest kolejne pole do potężnej manipulacji. Wiecie, ja byłem, nie wiem jak to nazwać, przerażony, zaskoczony, zmieszany, zniesmaczony tym jak chrześcijanie w sieci potrafili się brać za łby dwie przeciwne strony i obrzucać może nie inwektywami, ale no, Zionęli do siebie miłością, tak to ujmijmy. Ja się zastanawiałem wówczas, wiecie, co sobie mogą pomyśleć ludzie, niewierzący, nie mający wspólnego z kościołem, czytając te przerzucanki? Myślę, że, że po prostu niektórzy dochodzili do wniosku, skoro u nich jest coś takiego podobnego jak tutaj, to chyba nie ma sensu tam iść, bo, bo tam jest to samo, co u nas, więc jaki sens to iść tam? Jeśli spin doktorzy, jeśli media różnego rodzaju chcą, żebyś jakiegoś człowieka nienawidził, to ci przedstawią tego człowieka w taki sposób, w takich ujęciach wybiorą spośród stu ujęć, to jedno takie, gdzie ten ktoś wygląda groźnie, wezmą, przytną jakieś wypowiedzi w taki sposób, abyś ty był oburzony, opatrzą to odpowiednim komentarzem, że ty zgodnie z życzeniem danego medium trudno ci będzie nie nienawidzić tego człowieka. To też jest forma manipulacji, wiecie. Wiecie, my również chrześcijanie ulegamy właśnie tego rodzaju sztuczkom, i później jesteśmy gotowi, to, to, to było dla mnie naprawdę wstrząsające, widzieć w necie no wierzących, którzy, którzy po prostu słownie się okładają pięściami. Tak to ujmę. Tydzień temu było takie wezwanie wiecie, do tego, żeby modlić się o pewne osoby, prawda? Być może to była kwestia po prostu pewnej bierności w Kościele, że, że nie za wiele osób się zgłaszało. Ale wiesz, jeśli w czasie tego wezwania, które pastor robił, poczułeś tak, że się coś dusiło, że, że, cię, że nie jesteś w stanie się pomodlić za tą osobę, co do której było wezwanie, to wiesz, że to jest właśnie ta siła, która blokuje moc Ducha Świętego w twoim życiu. I widzicie, my ulegamy pewnego rodzaju manipulacjom, pewnego rodzaju wpływom i wiecie, naprawdę nie ma żadnego umysłu, który by się przed tym obronił. Możemy tylko być, mając tą świadomość właśnie, że nasz umysł jest słaby, że mamy pewne słabości, po prostu się temu poddać lub nie. I wiecie, my żyjemy w takiej, a nie innej rzeczywistości, przesyconej pewnego rodzaju manipulacją, dezinformacją, szumem informacyjnym. Ten czas, ten wiek to jest czas informacji. Więc ja wychodzę z założenia, że nie ma co się obrażać na rzeczywistość, tylko po prostu umieć się w niej odnaleźć i dostosować, prawda? Ja nie wierzę w coś takiego, że 20 lat temu to było lepiej. Dzisiaj pewnie jest tak, że pewne rzeczy z pewnymi rzeczami jest lepiej, z pewnymi gorzej. I to jest kwestia odnalezienia się w tym, jak jest dzisiaj. Nie jest ani lepiej, ani gorzej, jest po prostu inaczej niż kiedyś. I co możemy zrobić, żeby nie dać łatwo, tak łatwo się zrobić w bambuku, że tak powiem, zwieść, jakkolwiek to nazwiesz. Więc po pierwsze załóż właśnie to, to jest podstawowa linia obrony. Załóż, że ciebie też można zwieść, oszukać, skoro każdego innego można zwieść. I oczywiście tu nie chodzi o to, żeby teraz drzeć o to, że będę zwiedziony czy coś takiego, bo jak ktoś powiedział strach przed zwiedzeniem jest kolejnym zwiedzeniem, tylko chodzi właśnie o tą świadomość, że kiedy, kiedy coś mnie porywa, kiedy coś mnie zachwyca, nie wiem jak to ująć, to warto się zastanowić, zatrzymać, czy po prostu to mój umysł mnie nie zwodzi. To właśnie między innymi znaczy, kto, kto uważa, że stoi, niech baczy by nie upadł. To jest właśnie to, wiecie, że kiedy czujesz się na tyle mocny, mocny, że nikt i nic się nie pokona, to wtedy zdarza, bywa, że zdarza się upadek. Tu nie chodzi właśnie o jakieś drżenie teraz o to, że coś mi się może stać, czy coś takiego, chodzi o pewien dystans, pewne zachowanie dystansu w stosunku do siebie, No że okej, okay, pewne rzeczy mi wychodzą, pewne nie. Głupi nie jestem, ale wiem, że można, mnie również można w czymś oszukać. Przy Salomona mówi, że głupi zaufał swojemu sercu. To jest właśnie to. Bywają momenty słabości w naszym życiu takie, że jesteśmy w stanie przyjąć cokolwiek, co nam ktoś podrzuci. Mocny jest ten, kto jest świadom swojej słabości. Paradoksalnie właśnie świadomość, że ciebie również można zrobić, wyprowadzić w pole, w maliny, będzie cię bardziej chronić przed zwiedzeniem. Po drugie, staraj się myśleć trzeźwo wiecie, Bardzo popularny był werset z drugiego Tymoteusza 1.7 w czasie tej pandemii. W zasadzie dwa fragmenty latały po necie i po mediach społecznościowych. To psalm 91, tak i drugi tymoteusza 1.7, że Bóg nie dał nam Bóg ducha lęku, tak? ale mocy, miłości. No i właśnie. W Brytyjce mamy powściągliwości. Uważam, że to niezbyt trafne tłumaczenie. Inne tłumaczenie to jest trzeźwe myślenie, przywodzenie do rozsądku, zdrowy umysł, zdrowy rozsądek. I myślę, że to jest lepsze tłumaczenie. Wiecie, problem jest taki, że słowo sofronizmu występuje wyłącznie w Nowym Testamencie tylko w tym miejscu, nigdzie indziej. Więc trudno pomyśleć, co ono do, do, dokładnie znaczy, ale wiecie, bracia baptyści kiedyś swego czasu używali pojęcia uświęcony zdrowy rozsądek. Ja wierzę w coś takiego w Kościele. Sofronizmu to jest sfera rozumu. Wiecie, bo utarło się, że wiara i rozum stoją w opozycji do siebie. Wiecie, to jest nieprawda. Wiara i rozum uzupełniają się nawzajem. Tak upraszczając, wiara, wiecie, to jest jak taki mikroskop. Bo wiara dotyczy rzeczy niewidzialnych. Wiecie, my możemy, my dzisiaj wiemy, że jest coś takiego jak bakteria, ale my tego nie widzimy, prawda? Potrzebujemy mikroskopu, żeby zobaczyć, że, że takie żyjątka są. I podobnie wiara, my pewnych rzeczy nie widzimy, ale wiara jest właśnie takim mikroskopem, który nam pozwala widzieć to, co niewidzialne. O ile właśnie wiara tyczy się tego, co niewidzialne, rozum tyczy się tego, co widzialne. Wiecie, bo my jesteśmy właśnie czasami troszeczkę... Mamy źle zrozumienie pewnych wersetów i na przykład czytamy w przypowieści Salomona nie polegaj na własnym rozumie, prawda? Ale wiecie, tam to nie chodzi o to, żebyś odstawił umysł. Tam trafniejszym tłumaczeniem powinno być nie polegaj na własnym zrozumieniu, a to jest różnica. Umysł to jest coś, co powinieneś używać. Umysł, rozum jest Bożym darem dla ciebie. To nie jest przeszkodą w poznaniu jego, to jest pomocą w poznaniu Jego. Co jeszcze znaczy sofronizm? Tak jak powiedziałem, jest to sfera rozumu i oznacza to logiczne oddzielenie tego, co prawdziwe od tego, co fałszywe. Jest to oddzielenie faktów od przypuszczeń. że Arystoteles prezentował właśnie taką grecki filozof, właśnie taką myśl, że właśnie sofrozyn, się sofrozynę nazywało, bardzo podobne słowo, że po prostu była to idea polegająca na tym, że człowiek zbiera wszystkie argumenty. Po jednej stronie są argumenty za, po drugiej argumenty przeciw i po prostu wyciąga się jakiś wniosek z tego i podejmuje odpowiednią do wniosków decyzję. To jest właśnie idea tego słowa. I wiecie, to jest tak, że czasem Bóg nie powie ci wprost jak jest, On właśnie będzie oczekiwał, żebyś w taki logiczny sposób jak detektyw doszedł do właściwych wniosków szukając jego woli. Idea sofronizmu zawiera też ideę oddzielenia się od swoich emocji i próbę obiektywnego spojrzenia na problem i sytuację. Bywa, że nasza emocje, czy to gniew, czy złość, czy również te pozytywne typu euforia, potrafią zaślepić nas na rzeczywistość i poprowadzić do nierocjonalnych, nierocjonalnych zachowań i decyzji. Ktoś kiedyś powiedział, że podejmować w gniewie decyzje to jak wyruszyć okrętem w morze w czasie sztormu. I wiecie, to jest właśnie ta myśl, kiedy pod wpływem emocji coś podejmujesz. I właśnie to trzeźwe myślenie, to jest właśnie idea podejmowania pewnych decyzji w oderwaniu od emocji. Które mogą Cię pchać w nie te rejony, co trzeba. Kiedy jesteś w wpływem emocji, trudniej jest o trafną decyzję. Wiecie, ja nauczyłem się tego, że jeśli stoję przed jakąś poważniejszą decyzją, to po pierwsze staram się nie poddawać presji czasu, tylko mieć czas na to, żeby dobrze przemyśleć, i po drugie nie podejmować i pozwolić na to, aż emocje opadną. I jeszcze, jaka jest idea tego sofronizmu? w kontekście strachu. Zobrazować możemy to w ten sposób. Powiedzmy, jesteś w ciemnym pomieszczeniu, słyszysz, że coś szeleści w kącie, ponieważ twój mózg ma braki w informacjach, nie wie, co tam w ciemności jest, to emocje na lęku natychmiast podnoszą się w górę, prawda? No możesz się w tym momencie nieracjonalnie zachować, na przykład uciec, ale przychodzi właśnie z pomocą sofronizmu. Czyli właśnie ta ideologicznego wniosku, że przecież nie ma czegoś takiego jak jakieś straszne bobo, prawda, gdzieś tam w kącie, że to być może jest wynik tego, że naoglądałeś się horrorów i pod tego w sofonizmu bierzesz latarkę i sprawdzasz, co tam jest i widzisz pajączka, który biedny ucieka, zahaczając gdzieś o jakiś celofan i robi w ten sposób hałas. Co w tym momencie ze strachem jest rozbrojony? I to jest właśnie idea trzeźwego myślenia. Trzeźwe myślenie to jest również krytyczne myślenie. Krytyczne nie w sensie krytyki, ale sprawdzania informacji. Wiecie, o Berejczykach jest napisane, że oni byli szlachetniejszego usposobienia, bo nie łykali wszystkiego, co im Paweł mówi, tylko sprawdzali, czy tak się rzeczy mają w, w zgodnie z Pismem. To jest właśnie sochronizmu. To jest trzeźwe myślenie. Czy tak się rzeczy mają? Tak jest zresztą ze sprawdzaniem każdej informacji. To jest nagminne, że ktoś tam przekazuje jak, jakiegoś posta, na przykład na Facebooku, a później się okazuje, że to jest nieprawda, półprawda, ćwierć prawda. Nie ma czegoś takiego jak ćwierć prawda ani półprawda. Jest albo prawda, albo fałsz. Na zajęciach logiki na studiach uczyli mnie, że prawda plus prawda równa się prawda, fałsz plus fałsz równa się fałsz. I prawda plus fałsz równa się fałsz. Zawsze tak jest. I pamiętaj o tym, kiedy będziesz chciał przekazać jakąś nie ćwierć prawdziwą informację. Wiecie, ja mówiąc dzisiaj na ten temat, ja nie mówię jakby z sufitu. Ja sam musiałem przejrzeć swoją tablicę i wywalić parę rzeczy, które kogoś obrażały, insynuowały komuś coś, jakiemuś politykowi, wiecie... W tym całym klimacie przedwyborczym doszedłem do wniosku, że wolę, żeby mój profil był pozytywny, niż miał promować jakiekolwiek negatywne rzeczy. I zachęcam Ciebie do tego samego. Żeby Twój profil był obrazem łaski, a nie sądu. I wiecie, sprawdzenie informacji w netcie to jest kwestia, góra może pięciu minut, zanim się podpalisz czymś, że o, jakie to straszne, co za głupcy i tak dalej. Pięć minut sprawdzania, okazuje się, że to są bajki wyssane z palca. To, co jest ważne, to jest budowanie swojego przekonania na różnych źródłach, sprawdzanie informacji w różnych źródłach. Wiecie, bo my mamy jakieś swoje może ulubione źródła i my żyjemy w takiej bańce informacyjnej i nie wychodzimy poza pewne sfery źródeł i nie jesteśmy w stanie, my tego nawet nie lubimy, konfrontowania swojego przekonania, przekonania ze zdaniem innych. Wiesz, ale ty jak zajrzysz gdzieś, gdzieś na jakieś strony, z którymi się może niekoniecznie zgadzasz, może, po pierwsze może zrozumieć punkt widzenia innych, co sprawi, że może już nie będziesz miał o kimś takiego negatywnego zdania. Po drugie to może pozwolić ci inaczej spojrzeć na pewne rzeczy i rozwinąć się. Jeśli jestem jakiś, zachwycony jakimś nauczycielem, słucham kogoś, kto ma, to staram się też poszukać Kogoś, kto ma niekoniecznie pochlebne zdanie na temat tego, co głosi ta druga strona. Bo być może być może coś w tym jest. Wiecie, to nie, nie chodzi o obrzucanie kogoś błotem czy coś takiego, tylko o pewną rzetelność w sprawdzaniu informacji, które masz. Po trzecie, niech ci się zaświeci żółta lampka, kiedy dojrzali wierzący z Twojego otoczenia mają inne postrzeganie niż ty, bo może się mylisz. Ja wiem, że jest takie ukute powiedzenie, że tłum zawsze się myli, ale ja mam zawsze takie pytanie, o jaki tłum chodzi. Jeśli są dojrzali wierzący, sprawdzeni, rozsądni ludzie, o trzeźwym spojrzeniu, wiecie, i mówią do mnie, słuchaj, to nie tak, to ja się zatrzymuję i sprawdzam, czy może rzeczywiście gdzieś się nie zagalopowałem, może na coś nie tak jak trzeba spojrzałem. Biblia mówi, że na zeznaniu dwóch lub trzech świadków opierać się będzie każda sprawa. I widzisz, twój czy mój punkt widzenia jest zawsze niepełny. Kiedy ktoś z boku spojrzy na twoje życie, z reguły jest w stanie zobaczyć pewne rzeczy, których ty nie zobaczysz. Bo on ma inną perspektywę. Pewne rzeczy widzi w innym świetle niż ty i warto posłuchać tego kogoś, kiedy okazuje się, że on się z tobą nie zgadza. Nie zgadza. Bo my czasami mamy takie spojrzenie na apostołów, że to byli tacy ludzie sobie sami. Czyli jak dostał objawienie, to już na, nikt, na nic nie patrzał, tylko cisnął prawda, z tym objawieniem i jak ktoś mu zwracał uwagę, to no daj spokój, ja Bóg mi powiedział i co mi zrobisz. Wiecie, to nie było tak. Zobaczmy na przykład pierwszy telsoniczon 1.1. Wiecie, to jest ciekawe przyjrzeć się, jak powstawały teksty Pisma Świętego bo one ci powiedzą, że to wcale nie było tak, że przyszedł jakiś gościu, prawda, dostał objawienie z nieba, już nie patrzył na nic innego, tylko szedł z tym, co, co miał do powiedzenia i tyle. Na przykład pierwszy tesaloniczan pisze Paweł Sylwan i Tymoteusz do zboru tesaloniczań w Bogu Ojcu Panu Jezusie Chrystusie. Mam pytanie, dlaczego Paweł Sylwan i Tymoteusz, skoro jest pierwszy list Pawła, Pawła do tesaloniczan, Wiecie, prawdopodobnie wyglądało to w ten sposób. Paweł, ok, napisał tekst, ale poszedł do Sylwana. Sylwan, rzuć okiem, czy to będzie w porządku, to co pisze do Tesaloniczan. ok, ja bym jeszcze do to i to. ok, dopiszemy. Tymoteusz, rzuć okiem, czy to jest w porządku? Tak jest w porządku, wysyłamy. Wiecie, to była praca zespołowa. Paweł był liderem, ale wiecie, mądry lider ma otwarte ucho na głosy innych swoich współpracowników. W Galacjan 2.2 apostoł Paweł pisze, a udałem się tam na skutek objawienia i wyłożyłem im na osobności, zwłaszcza w znaczniejszym Ewangelię, którą zwiastuję między poganami, żeby się czasem nie okazało, że daremne biegnę, czy biegłem. Co robił apostoł Paweł? Wiecie, on miał tak bezpośrednie takie objawienie Jezusa. Prawdopodobnie Jezus mu się objawił, mówił mu wprost, co ma głosić. A on mimo to przychodzi do Jerozolimy, do innych apostołów, wykłada im to objawienie, które otrzymał i po prostu sprawdza, czy tak jak on tu pisze, czy, czy on czasem daremnie nie, i nie biegł. Więc Paweł nie był taki pan sobie sam, tylko on w pokorze sprawdzał swoje twierdzenia, swoje przekonania ze zdaniem innych wierzących również apostoł Jan, bodajże Polikarp, Polikarp to był taki biskup, który za młodu, on, on bodajże zmarł około 150 roku, za młodu miał kontakt z apostołem Janem. I bodajże czy to Polikarp, czy później jego uczeń, Ireneusz z Lyonu opisywali, jak, jak powstawała Ewangelia Jana. To była taka sytuacja, że Kościół już tam ileś czasu istniał, już krążyły Ewangelie Mateusza, Marka, Łukasza, ale była potrzeba uzupełnienia pewnych braków. I poproszono apostoła Jana, żeby on napisał po prostu to, jak on widział to ze swojego punktu widzenia. I on to zrobił. I wiecie, to była rzetelna praca. On między innymi słuchał tego, jak Maria, co Maria sądzi na przykład o Jezusie swoim synu. Pytał innych apostołów, jak oni to widzieli. I w ten sposób powstawała Ewangelia Jana. Kiedy już ona powstała, on dał ją do osądzenia starszym w Efezie. I oni przeczytali Ewangelię i powiedzieli, okej, okay, to jest w porządku, to jest dzieło Ducha Świętego, to jest to, co można puścić w obieg". Tak powstawały Ewangelie. Apostołowie, mimo że mieli bardziej prawo niż my być takimi z panami sobie samymi, w pokorze uznawali siebie nawzajem, sprawdzali czy ich objawienie jest prawdziwe. Sprawdzali, czy to, co twierdzą, jest z nieba, czy nie. Wiecie, my jesteśmy w jakiś sposób narażeni na bycie wprowadzonym w błąd. Biblia jeszcze w kilku miejscach mówi o, o zwiedzeniu. My sobie zajrzymy do jednego, Galacjan 6-7. Nie bądźcie, Bóg nie da się z siebie naśpiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. I tu jest właśnie użyte to, to słowo, nie dajcie siebie zwodzić, nie dajcie się wprowadzić w błąd. To jest słowo greckie meplaneste. Wiecie, ono z jednej strony oznacza, nie dajcie się zwieść komuś, nie dajcie się, żeby ktoś was oszukał. Ale z drugiej strony oznacza też, nie oszukujcie samych siebie. I okazuje się, że my wcale nie potrzebujemy wiecie, jakiegoś zwodziciela wielkiego, czy tam diabła, bo jesteśmy sami siebie w stanie zakiwać i oszukać. I o tym też dobrze pamiętać, że my sami siebie możemy skutecznie zamotać i załatwić. To jest jedna z rzeczy, o której, w których my sami jesteśmy w stanie się oszukać, że okej, okay, pisze co człowiek sieje, to rządź będzie, ale to nie dotyczy nas. Więc czy apostoł Paweł miał w tym rację? No miał rację. I w tym kontekście ja mam właśnie takie wezwanie, żebyś zrobił coś konkretnego po tym kazaniu. Może właśnie zasiałeś chwasty na swoim Facebooku, na swojej stronie, czy na mediach społecznościowych, obrażające kogoś, szkalujące kogoś, insynuujące. Ja cię zachęcam, żebyś te chwasty wyrwał, żebyś te posty wykasował, żeby one nie krzyczały, nie oskarżały kogoś, bez względu na to, czy ten ktoś jest winny, czy niewinny. Wiecie, skąd możesz wiedzieć, skąd my możemy wiedzieć? Usuń chwasty w postaci pomówień i insynuacji w stosunku do kogoś. Może obraziłeś kogoś, może powiedziałeś coś komuś, to zasi teraz dobre słowa, które zaduszą te chwasty, które, które zasiałeś wcześniej. Ta sfera siania i zbierania, to, to jest jedna z tych sfer, gdzie, gdzie jesteśmy w stanie sami siebie oszukać. Ale wiecie, słowo meplanaste, ono jest użyte również w paru innych miejscach, z reguły, jak czytacie, nie uczcie się, to jest właśnie to me planeste. Ale me planeste jest użyte również w stosunku do zbłąkanej owcy z przypowieści Jezusa o 99 owcach i jednej zaginionej. Mateusz 18,12. Pamiętamy tę przypowieść, prawda? Niesamowita przypowieść, bo my może, my, może, nie do końca rozumiemy, co znaczyło być pasterzem, co znaczyło, jaki był stosunek do, tego, do jego stada. Ale wiecie, tak naprawdę, te, pamiętacie, Jezus mówił o tym, że o dobrym pasterzu, który zostawia 99 owiec i szuka tej jednej zaginionej, później jak ją znajdzie, to się cieszy, jak nie wiem co, prawda? Ale wiecie, to jest nienormalne zachowanie pasterza, bo normalny pasterz, jak mu jedna owca ucieknie, zostaje, pilnuje stada, machnie nad, na nią rękę, a gdyby nawet ta owca wróciła, to wziąłby ją i, i po prostu zlikwidował, bo bałby się, żeby, żeby ta owca czasem, nie, jak skoro, skoro raz brknęła, nie brknęła jeszcze raz, nie pociągnęła za sobą jeszcze innych owiec. Ówcześni Żydzi słuchając Jezusa, pomyśleli co? Ale to jest właśnie obraz szaleńczej miłości Boga do nas, nawet jeśli jesteśmy zbłąkani, nawet jeśli jesteśmy oszukani przez kogoś, zwiedzeni czy przez samych siebie, to myślę, chciałem zakończyć, że nawet jeśli gdzieś tam zbłądziłeś, ktoś lub coś cię zwiodło, może ty sam się zwiodłeś, to wiedz, że Bóg cię szuka i daj Mu się znaleźć. I On ma cały czas do ciebie taki stosunek właśnie, jak ten pasterz z przypowieści Jezusa o 99 owcach i jednej zaginionej. Amen.